Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzało na kolacji z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent został ewakuowany, napastnik jest w rękach policji. Zdaniem prokuratury nic nie wskazuje na to, by podejrzany umyślnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Zmarł Andrzej Olechowski, były minister zagra spraw zagranicznych i finansów. Zmarł w wieku 78 lat. Strzelanina na kolacji z udziałem Donalda Trumpa. Wszystko na miejscu widział obecny tam korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Jak mówi, siedział niedaleko od miejsca zdarzenia.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 Rozległy się strzały, siedzieliśmy przy jednym stoliku z ambasadorem Włoch, ambasadorem Bogdanem Klichem, ponieważ taka gala to jest wydarzenie, w którym biorą udział nie tylko dziennikarze, ale także politycy, dyplomaci. Zapytałem ambasadora Klicha o jego odczucia, o jego wrażenia po tym, co przed chwilą dosłownie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. To samo co w Afganistanie. Aż tak? No tak, dlatego że jeżeli strzelają, to dróg jest yy, taki sam. To, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że mimo, że bardzo blisko nas doszło do strzelaniny, nikt nie panikował. Napastnik został zatrzymany, prezydent z małżonką byli ewakuowani. Według telewizji CBS w zdaniach zamachowiec miał powiedzieć, że jego celem byli przedstawiciele Donalda Trumpa. Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę i będzie miał charakter państwowy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13.30 w kościele parafii pod wezwaniem świętego Joachima. Potem nastąpi odprowadzenie na cmentarz. Prawdopodobnie jutro zapadnie decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Prokurator Bartosz Kilian mówi, że orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom śledczych. Jednak w ocenie prokuratury nic nie wskazuje na to, by podejrzany umyślnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Uwzględniamy wszystkie potencjalne wersje śledcze. Na ten moment jednak chciałbym podkreślić, iż czyn zarzucany podejrzanemu ma charakter nieumyślny. Do wypadku, w którym zginął poseł, doszło w czwartek. Został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Polska, zaskarżając umowę z Mercosurem, wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zabezpieczenie tak mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Takie rozwiązanie oznacza wstrzymanie wykonania umowy na czas rozpoznania skargi przez SUE. Według rządu umowa jest niekorzystna, dlatego nie powinna obowiązywać nawet częściowo. Szef resortu Rolnictwa mówi, że były próby blokady porozumienia, były poprawki dokumentu, a teraz czas na ruch prawny, czyli zaskarżenie umowy do TSUE. Stwierdziliśmy, że dodatkowo warto złożyć wniosek z tak zwanym zabezpieczeniem, żeby na czas rozpatrywania tego wniosku, tej skargi nie można było stosować tej umowy. Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą też rosły limity importu. Lubelski producent mleka Grzegorz Kościelnik podkreśla, że rolnicy najbardziej boją się nieuczciwej konkurencji. Obawiają tego, że ta żywność bardzo wysokiej jakości i przy bardzo zaostrzonych standardach będzie musiała konkurować z tą żywnością z krajów Mercosur, gdzie zupełnie takich standardów nie ma. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE do 26 maja. Jolanta Turkowska. Polskie Radio. Bronisław Komorowski wspomina Andrzeja Olechowskiego jako polityka, który budził zaufanie i potrafił dogadać się z każdym. Były minister spraw zagranicznych i były minister finansów. Zmarł w wieku 78 lat. Były prezydent uważa, że połączenie wartości, jakie reprezentował Olechowski, jest potrzebne Polsce. Bronisław Komorowski mówi, że Andrzej Olechowski często pełnił rolę fachowca stabilizatora. I miał poczucie własnej wartości. Wystarczyło na niego popatrzeć, na jego wzrost, jego sylwetkę, że myśleć ho, ho, to jest solidny minister finansów. Więc budził zaufanie. Andrzej Lochowski był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. W, dwa, w 2000 roku i 2010 kandydował na urząd prezydenta klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 56% energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Przedwcześnie zakończyła się przygoda igi Świątek w Madrycie. Polska tenisistka skreczowała w trzecim secie pojedynku z Anną Lee przy stanie 0 do 3. To była trzecia runda. Wcześniej, czwarta rakieta świata korzystała z konsultacji medycznej na korcie. Powodem: wirusowe złe samopoczucie. W Warszawie na 500-metrowym odcinku ulicy Świętokrzyskiej odbyły się Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na dystansie półmaratonu. Złote medale zdobyli i rekordy Polski ustanowili Katarzyna Zdziebło i Macher Benchlima. O, rekord, o rekordy kraju wcale nie było łatwo ze względu na porywy bardzo silnego wiatru. Czasami nie widziałam, z której strony tak naprawdę wiało, był taki zryw, że no, musiałam, no, nogi mi się zaplątały, ale tak nie mogłam narzekać. Przeszkadzało tak, ale no, nie aż tak bardzo, żeby wygrać właśnie tych zawodów. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś trzy mecze. Na pierwszy ogień o 12.30 Wisła Płock zagra z Radomiakiem o 14.45 Widzew z motorem Lubliny Szlagierowo zapowiada się starcie w Poznaniu liderującego Lecha z wydobywającą się z niebytu Legią Warszawa. Pierwszy gwizdek o 17.30, relacje w trzeciej stronie medalu. Na krajowych parkietach awans do półfinałów Superligi Szczypiornistów Orlenu, Orlenu Wisły Płockiej Industrii Kielce. Dziś pierwszy mecz Chrobrego z Wybrzeżem o kolejne miejsce w półfinale. Pierwszy mecz finału plus Ligi dla siatkarzy warty zawiercie, którzy 3 do 0 pokonali Bogdankę Luk Lublin. Polscy hokejści wygrali sparingowe starcie z grającą w elicie Słowenią 5 do 2. Bramki strzelali kolejno Lewandowski, Wałęga, Górny, Krężołek i Kiełbicki. Warto wspomnieć, że przedwczoraj Polacy ulegli Słowencom 2 do 3. Setny mecz w reprezentacji rozegrał Dominik Paś, który zaliczył asystę i został uhonorowany mianem gracza spotkania. W środę kolejny sparing. Biało-Czerwoni zagrają z Francją również z elity. Mistrzostwa Świata w Sosnowcu od 2 maja. A we wspomnianej trzeciej stronie medalu spotkanie z Mateuszem Gamrotem wojownikiem mieszanych sztuk walki walczącym w UFC, który opowie o sprawach nieoczywistych. Zacząłem pisać dwoma rękami naraz, czyli jak jesteśmy praworęczni, używamy niedominującej ręki, czyli w moim przypadku lewej i najpierw zaczynam pisać samą lewą ręką, żeby uaktywnić drugą półkulę głowy, a później zaczynam pisać dwoma rękami jednocześnie, czyli lewą ręką piszę cyferki, prawą piszę alfabet. Tak, i to potrafi. W trzeciej stronie medalu też spotkanie z Przemysławem Odrobnym, przed hokejowymi mistrzostwami świata oraz prezesem dzików Warszawa, Michałem Szolcem. Do usłyszenia chwilę po 17. Dziś tylko na zachodzie będzie słonecznie, poza tym będzie się chmurzyć, na wschodzie możliwe przelotny deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy. Do reklamy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 Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra W te soboty i niedzielę w Kauflandzie Wszystkie wędliny w plastrach z Lady Od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra Tak, od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra A papryka czerwona Tylko 9,99 za kilogram Z Kaufland Kart Ekstra Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Żegnamy reklamę Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Zagadkowa Niedziela Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Doroż, ja Maja Sołtysik, a razem ze mną Klara, dzień dobry. Dzień dobry. Bartek, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jak się dzisiaj czujecie? Czy jesteście rozbudzeni, wyspani, macie dobre nastroje? Myśl, myślę, że taka seria budzików obudziłaby nawet zmarłego, także <głos> jestem w pełni przygotowany i pełen sił. Bartek jest moim bratem i właśnie mnie odwiedzał i spaliśmy w no, razem w jednym łóżku, to było trochę jak cofnięcie się w czasie. I tak, ja mam zawsze w niedzielę rano bardzo dużo budzików i są bardzo głośne, aby nie zaspać. Klara, a jak się czujesz ty w ten niedzielny poranek? Dobrze. Wyspana? Tak. Obudziłaś się sama, czy to mama cię musiała obudzić? Sama. I to ty budziłaś mamę? Nie. Mama też się obudziła sama? Tak. Nie możemy nie rozpocząć naszej audycji od polecajek, zatem powiedzcie proszę, co was ostatnio zainteresowało i co chcielibyście polecić naszym słuchaczom. Bartek, idziesz na pierwszy ogień? Dobrze. To ostatnio miał miejsce tydzień sportu yy, i była to dla mnie okazja, żeby trochę wrócić do takiej bardziej regularnej aktywności i chciałbym yy, polecić każdemu słuchaczowi, żeby się po prostu więcej ruszał i uprawiał trochę sportu, bo pogoda będzie teraz coraz lepsza i zauważyłem różnicę w funkcjonowaniu, że mam więcej energii, jestem taki pobudzony do działania, więc naprawdę jest to bardzo duża różnica względem tego, jak się po prostu siedzi, więc chciałem po prostu taka dzisiaj może nieco prosta polecajka, ale wydaje mi się, że trafiona. Mhm. Mm Klara, a co jest twoją polecajką? Film Harry'ego Pottera. A czy ty nie jesteś troszkę za mała na takie filmy? Jak to jest? Nie? Tak. <laughs> jesteś, ale za namową brata obejrzeliście razem, prawda? Tak. I co ci się najbardziej podobało w Harrym Potterze? Match Bartek, czy to był też twój ulubiony fragment Harry'ego Pottera? Hmm, ciężko stwierdzić, bo może właśnie obejrzałem, przeczytałem każdą książkę, obejrzałem każdą, każdy film z serii, to niezbyt pamiętam, ale wiem, że też przypadł mi do gustu na pewno mecz Kwidlicha, ale że pi na pierwszym miejscu to jeszcze musiałem pomyśleć. A na czym polega ten mecz, Klara? Jak to działa? Że są trzy kule. Jedna jest największa, druga jest złota i ona jest najmniejsza, a trzecia jest też duża. Okej. Okay. I kto wygrywa? Harry Potter, bo złapał e, złotą. Okej, okay, to teraz już wszystko chyba wiemy mniej więcej, na czym to polega. Taki mecz też wymaga sprawności fizycznej, o której mówił Bartek i aktywności i ruchu, a oprócz ruchu, na coś jeszcze poświęcałeś swoją uwagę i czas? Tak, ostatnio byłem na koncercie tej y, Impali. I mimo, że nie jest to może mój taki pełny klimat muzyczny, to bawiłem się całkiem dobrze i było to do dobre, pozytywne doświadczenie. E, ale już bliż za to bliższe moim sercu jest grunge. E, I właśnie jestem w trakcie czytania książki o tym gatunku. E, może... Ale chwilka, chwilka. Jaki to jest gatunek? Co to jest ten grunge? To jest taka odmiana roka, ale to jest dosyć uogólnione, bo wywodzi się z Seattle, czyli takiego mi miasta w Stanach Zjednoczonych, i taką ogromną popularność y, osiągnęło w latach 90. I właśnie ta książka jest o tym, jak ta scena tego granżu się budowała w tym mieście, w takim bardzo odizolowanym, bo to jest bardzo odległy zakątek Stanów Zjednoczonych. Y, i, I właśnie jak to stało się nagle popularne. Takimi przedstawicielami, że może trochę roz, rozjaśnić y, słuchaczom, jest przede wszystkim Nirvana, ale też no, muszę dodać Pelgem jako jeden z moich ulubionych zespołów, no i Alice in Chains i Sand Garden. Mm -hmm. I to zajmowało twój czas ostatnio, oprócz szkoły? Tak, bo właśnie że, jeśli chodzi o szkołę, to wróciłem ostatnio do powtarzania, do lektur szkolnych, bo w przyszłym tygodniu będę pisał y, pierwsze takie w pełni maturalne wypracowanie z języka polskiego i bardzo się cieszę z tego powodu, że mam to już w trzeciej klasie, a nie jak w większości szkół w czwartej no bo będę miał więcej czasu, żeby zaprzyjaźnić się z tym formatem dłuższej wypowiedzi, no i będę się na pewno dzięki temu pewnie czuł na maturze po prostu. Mhm, mm no tak, matura, to jeszcze masz troszkę czasu, ale to właśnie przed tobą. Klara, a ty co robisz teraz w przedszkolu? Robiłam sushi. Sushi robiłaś w przedszkolu? Tak. I wyszło pyszne? Tak. A oprócz sushi, co jeszcze robiliście w tym tygodniu? Oglądaliśmy film na Mhm. Mm i robiliśmy drzewo wiśnie. To chyba są same ciekawe rzeczy, tak? Klara teraz kiwa głową, tak? Powiesz nam? Tak. Zgadza się również głosem. Moją polecajką jest oczywiście książka i słuchajcie, są takie rzeczy, które wydają nam się bardzo oczywiste, na przykład to, że potrawy mają swoje przepisy, tak jak sushi, które Klara robiła w przedszkolu, mają też swoje składniki, swoje dokładnie zaplanowane historie, a tymczasem bardzo często jest zupełnie inaczej, bo w kuchni czasem coś się przypali, coś się pomyli, ktoś doda jakiś składnik przez przypadek i nagle okazuje się, że powstała rzecz wyjątkowa. I właśnie o takich momentach, o tych przypadkach, o, je, o tej wyjątkowości opowiada książka pyszne przypadki, niewiarygodne historie słynnych dań Łukasza Modelskiego, wybitnie zilustrowana przez Jacka Ambrożewskiego. To zbiór historii o tym, jak powstały znane potrawy. Nie zawsze dzięki idealnym przepisom, ale często właśnie przez przypadek, pomyłkę, a czasem przez zwykłą ciekawość, na przykład Pizza, którą dziś każdy zna i którą tata Klary robi najlepiej na świecie, tak słyszałam. No, my też nie możemy Bartek w domu narzekać na naszą pizzę. I na przykład pizza, którą, no właśnie, która zaczęła się od bardzo prostego jedzenia w Neapolu, czyli od placka, a na tym placku układano to, co było akurat pod ręką i na przykład pomidory przez długi czas nie były wcale popularne zanim trafiły na ciasto razem z oliwą i z ziołami. W książce możemy też poznać historię powstania pysznego zakalca, czyli brownie, kanapek lodów na patyku czy też chipsów ziemniaczanych. Bo Łukasz Modelski stworzył piękną opowieść o gotowaniu, uzupełnioną o przepisy, ale także jest to opowieść o tym, że nie wszystko musi wyjść zawsze perfekcyjnie i że warto próbować, eksperymentować i pozwalać sobie na błędy. Powtórzę tytuł, pyszne przypadki, niewiarygodne historie słynnych dań to pozycja wydawnictwa Dwie Siostry. Moja polecajka bezpośrednio nawiązuje do tematu dzisiejszej audycji. Bo razem z Katią Roman przeniesiemy się... No właśnie, gdzie się przeniesiemy? Wyjaśni to nasza zagadka. zagadka. Czy jesteśmy gotowi na zagadkę? Tak. Gotowa? Tak. Tu patelnia cicho syczy. Tu się gotuje... I minuty liczy Garnek, piec, Zlew, blat W tym miejscu Powstaje smaków Świat Dwadzieścia dwa i siedem trójek I like to eat, eat, eat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 Piosenka, która jest bardzo prosta i właśnie dlatego działa. Apples and bananas, czyli po polsku. Apples to po polsku, Klara? Jabłko. Bananas? Banany. Zgadza się, Bartek? Tak, poradziłaś sobie wspaniale. To piosenka, która bawi się słowami, dźwiękami, smakami, trochę jak w przypadku bohaterki naszej zagadki, czyli miejscu, gdzie można próbować, mieszać, zmieniać i sprawdzać, co się wydarzy. A jakie to miejsce? Na to pytanie odpowie Laura, która się do nas dozwoniła. Halo, halo, Lauro, słyszymy się? Laura, już powiedz. Dzień dobry! Dzień dobry! Powiedz proszę, skąd się do nas dozwoniłaś? Berlina! A czy to jest w Polsce? Ten Berlin? Nie! A w jakim to jest kraju? Nie! W nie wiem, jak. Czyli dzwonisz do nas naprawdę z daleka? A czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Nie! Fanfary? Lauro, czy ty spędzasz dużo czasu w kuchni? Tak. I co tam robisz najczęściej? Uj. A co Mamo. ostatnio ugotowałaś z mamą? Ryś! Co ugotowałyście? Ryś. Ryż? ryż. Okej. Okay. Lubisz ryż? Myślę, że jeszcze wiele przygód w kuchni przed Wami. Lauro, dziękujemy Ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy również Twoją mamę, którą słyszeliśmy w tle. Dziękujemy. I życzymy Wam miłej niedzieli. Dziękujemy i nawzajem. Dziękujemy bardzo. A do naszego zagadkowego studia dołączyła osoba, która w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. Katia Roman, edukatorka kulinarna, twórczyni Szkoły Gotowania dla Dzieci Little Chef. Dzień dobry. Dzień dobry. Katia uczy dzieci gotowania, nie tylko dzieci, ale też pokazuje, że kuchnia to coś więcej. To miejsce, gdzie uczymy się bycia razem i próbowania nowych rzeczy, jako, że dzięki naszej zagadce przenieśliśmy się do kuchni, chciałabym podpytać najpierw was, Klara Bartek, z czym kojarzy wam się kuchnia? Bartek? Kojarzy mi się z chwilami spędzonymi razem z domownikami, z, z takimi rozmowami, bo wtedy może, można trosz, troszkę zwolnić od takiej e, szybkiej powiedzmy codzienności e, i tak oddać się takiej właśnie przyjemnej rozmowie i tak zazwyczaj właśnie przy posiłku. Klara, z czym kojarzy ci się kuchnia? Z rozmowami? Tak. Z jedzeniem? Tak. Z wygłupami? Tak. Ze śmiechem? Tak. Czy kuchnia, Katio, czy kuchnia to, no właśnie, bardziej miejsce pracy, czy bardziej miejsce spotkania? Bo z jednej strony gotujemy, ale z drugiej, no właśnie, rozmawiamy, śmiejemy się, czasem nawet sprzeczamy. Jak to wygląda? Dla mnie kuchnia jest przede wszystkim takim miejscem, gdzie jesteśmy razem. Bo tak jak powiedział Bartek, łatwiej nam się rozmawia przy gotowaniu, przy jedzeniu, bo nawet te takie pytanie, jak czasem zadają rodzice, jak w, dziecko wraca ze szkoły i mówią, ale co było w szkole? I wtedy ktoś powie, nic. Albo jak było w szkole? Dobrze. I to jest jedno słowo. A jak jesteśmy przy gotowaniu, w kuchni, Cztery razem. To tak otwierają. No właśnie, prawda? Że tak podaj marchewkę, albo pokrój coś tam i ty mówisz, nie wiem, ktoś tam był dzisiaj taki, a taki, albo nie wiem, padał deszcz, kiedy wreszcie będzie wiosna, jak ja nie lubię szczawiu, i tak dalej, ja tak mówię, ale to jest mm, taki też taki moment, że można się zastanowić nad, czym, nad tym, co się lubi, a czego nie lubi, albo nawet jeżeli ja czegoś nie lubię, to może chcę to ugotować dla kogoś, bo to jest taka przyjemność, więc w tej kuchni... A oprócz tego, że są te techniczne rzeczy do zrobienia, czyli trzeba coś na końcu postawić na stole, to czy to będzie yy, miało, będzie troszkę bardziej ostre albo trochę mniej słone, to, to, to ma mniejsze znaczenie niż to, że zrobiliśmy to razem. Tak ma to dla sens? Tak, no bo z, potem smak już się tak do końca zaciera, który troszeczkę wyje w miarę upływu czasu, no ale jednak to wspomnienie wspólnie spędzonego czasu w tej kuchni no to pozostaje w pamięci. Ja mam czasem takich, tak, czasem pytają mnie rodzice, mówią, ale ja w ogóle nie mam czasu, nie potrafię gotować. I myślę sobie, że to po pierwsze nie ma znaczenia, czy, yy, czy ktoś, bo to, że umiem gotować, to znaczy, czy umiem gotować jak jakiś taki szef kuchni z gwiazdkowego hotelu, czy po prostu potrafię zrobić kilka rzeczy. Ja myślę, że dobrze jest umieć zrobić dosłownie kilka rzeczy, tak typu 3-4. I tutaj też nam się pojawia w głowie takie pytanie, czy wchodząc do kuchni tak naprawdę uczymy się gotować, czy uczymy się relacji? Czy ty uczysz wielu różnych relacji, różnych wariantów w kuchni? Dla mnie w ogóle jedzenie wspólne jest jedną wielką relacją. To jest bardzo o tym. I, i też przygotowywanie tego jedzenia. Więc czy to nam zajmie? To może być posmarowanie bułki masłem, ale byle razem. To może być cokolwiek, co zrobimy, co zrobimy dlatego, że chcemy razem spędzić czas. I, I uważam, że tak się powinno patrzeć na wspólne jedzenie. Że to jest taki, taki moment odkrywania nie tylko swojego smaku, ale przede wszystkim tego, kim jesteśmy. I jak jak jestem teraz już dużo starsza i też mam duże dzieci, to te moje, moje dzieci wspominają, znaczy wspominają i dalej jak wracają do domu, to razem gotujemy, a ja wspominam moją babcię, mojego tatę, który na przykład wymyśla zawsze takie dania, które nazywa zwykle od swojego imienia. Na przykład mówimy na niego Aldek i on mówi, że to jest makaron alla Aldosław. <suszy> <głos> I on zawsze tak mówi, ja to pamiętam, więc on wymyśla takie, wiecie, głupoty. <głos> A czy kuchnia jest dla pani też miejscem taki trochę odskoczni, żeby przemyśleć może pewne sprawy tak yy, i pobić trochę samo ze sobą? Czy to jest raczej, zazwyczaj ogranicza się do właśnie kontaktów z domownikami albo też z innymi ludźmi? Dla mnie to jest, dla m... myślę, że każdy z nas ma jakiś sposób relaksowania się i... I oczywiście super, jeżeli to jest sport. Ale dla mnie gotowanie jest takim, takim moim hobby i takim momentem, że jak jestem, jak jestem szczęśliwa, to gotuję. Jak jestem mniej szczęśliwa, to gotuję, bo wtedy tak się na tym mogę chwilę być tylko tu i teraz. Tylko przy tym krojeniu. Ale też jest to coś takiego, że ja się super ekscytuję, jak są jakieś jak się sezon zmienia. I na przykład teraz, jak jadę na targ jeszcze dużo na tym targu się nie dzieje, ale, znaczy dużo nie ma takich rzeczy, które rosną w ziemi. Dużo rzeczy rośnie w szklarniach. Ale już jest dużo nowości. No to to jest dla mnie coś niesamowitego. W ogóle uwielbiam chodzić na targ. Opowiedzcie mi o tym, czy lubicie chodzić na targ. Ja niestety bywam rzadko co mówię z lekkim wstydem, ale jak tylko widzę, że pojawiają się świeże owoce i warzywa, to nie sposób im się oprzeć. I u nas w domu zawsze jest dużo warzyw i owoców. Klara, u ciebie też? Tak. Twój ulubiony owoc? Masz Arbuz. Taki? I myślisz, że arbuzy rosną w Polsce? Jak myślisz? Nie. Yeah. No chyba nie, ale przybywają do nas z daleka. O smakach i o sezonowości na pewno jeszcze porozmawiamy. Chciałabym zatrzymać się przy tej samej czynności, przy gotowaniu i przedstawić ją może z różnych perspektyw, bo często mówimy, że gotowanie to nasz codzienny obowiązek. A czy gotowanie może być też sposobem na okazanie troski? Hmm... Jak myślicie? Wydaje mi się, że tak, yy, ale nie wiem, czy dobrze to interpretuję, ale postrzegam to w taki sposób, że jeżeli komuś chcemy coś zrobić, na przykład coś ulubionego dla tej osoby i tak zaskoczenie właśnie przygotujemy to daniem, to jest pewien okaz takiej troski właśnie, że myślimy o tej osobie i tak staramy się. Klara, a co byś przygotowała dla swojej mamy, gdybyś chciała jej zrobić niespodziankę, żeby zrobiło jej się miło? Co byś przygotowała? Masz taką rzecz? Jakąś potrawę? Albo może właśnie, żeby jej podać owoce? Lub warzywa? Warzywa. Jakie byś dała warzywo swojej mamie? Marchewkę? Tak. Na przykład marchewkę. Katjo, to jak to jest z tym poczuciem obowiązku, ale też właśnie z tym sposobem na okazanie troski? Ja myślę, że to jest bardzo o gotowanie jest bardzo o, o miłości i o takim zadbaniu. Jak na przykład, myślimy o, na przykład myślimy o rosole, albo o jakiejś takiej ciepłej zupie, że wracamy do domu i jest ciepły obiad. To ten ciepły obiad jest dlatego, że ktoś chce, żeby nam było tak naprawdę po pierwsze w brzuchach ciepło i na sercu ciepło, ale też są specjalne okazje. Mm. U mnie w domu jest taka, taka tradycja, że na swoje, w urodziny każda osoba dostaje swoje ulubione, ulubione śniadanie. W ogóle dostaje śniadanie do łóżka, a wieczorem ma kolację taką jak chce. I to jest bardzo często, powiem wam, dokładnie to, to samo danie. Co roku. I my jesteśmy chwilami tym daniem zmęczeni, ale ponieważ to jest dla urodzinowego człowieka, no to, to jest coś wspaniałego i dla i dla tego, dla którego gotujemy, ale też dla osoby, która gotuje. Bo to jest bardzo, to jest tak, że lubimy dostawać prezenty, ale pomyślcie, jak fajnie jest zrobić komuś prezent i pomyśleć sobie, ale on się cieszy. To z jedzeniem tak jest właściwie codziennie, że na przykład Klara, jak ty mówisz, że bardzo lubisz arbuzy i mama, mama przyniesie ci arbuza i wracasz do domu po południu i jest taki wspaniały arbus, to to jest, to miło by ci było? Tak. No właśnie. Więc to jest bardzo o tym, że pokazujemy w ten sposób i miłość, i troskę, a jak ktoś to czuje, to też jest bardziej otwarty na jakieś na przykład może nowości, bo coś można przy okazji spróbować, bo jak wiemy, że to jest od kogoś, kto nas Kocha i bardzo mu na nas zależy, to chętnie się też otworzymy na na przykład szparagi. Wiem, Maja, jeszcze nie mówimy o suzynowości, ale o mamy, mamy lekką zapowiedź tego, co nas za chwilę czeka. Nawet pomyślałam sobie, słuchajcie, że smak potrawy może się zmieniać w zależności od tego, z kim ją przygotowujemy albo od kogo ją dostajemy, bo nie ukrywajmy, że nawet jeśli to jest dokładnie ta sama kanapka, którą robimy na przykład rano, to jeśli dostaniemy taką kanapkę od mamy, od siostry, od brata, to ona jakoś zawsze smakuje lepiej. Też tak macie? Tak, zdecydowanie. Ja na, na, Najbardziej widać to w moim przypadku yy, w sytuacjach, kiedy mama pokroi mi owoce i to jest ta magia. Wszystkie owoce są na miejscu. Ale kiedy mama je pokroi i tak ładnie mi ułoży na talerzu, to aż, aż po prostu chce się je zjeść, a tak sam, samodzielnie jest to gorzej przygotować. Zdecydowanie. Także wiem, o czym Maja mówisz. Tak i o eksperymentowaniu, próbach, próbowaniu nowego jedzenia porozmawiamy tuż po naszej zagadce numer dwa. Klara gotowa na zagadkę? Tak. Bartek? Gotowy. Myślę, że Katia jest także gotowa. Gotowa. Zatem zaczynajmy. Czerwona kulka, gładka skórka, rośnie w szklarni lub w ogródkach. W sałatce leży, w zupie gra, soczysty smak czerwieni ma. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Sortez les repas je suis à To utwór z bajki ratatuj, bajki o szczurze i jego przyjacielu, którzy zrobili niemałe zamieszanie w gastronomicznym świecie. To film będący tak właściwie jedną wielką opowieścią o gotowaniu, ale nie do końca o przepisach, bardziej o marzeniach, o odwadze i o tym, że każdy może stworzyć coś, jeśli tylko spróbuje. Jestem ciekawa, kiedy ostatnio próbowali bohatera naszej zagadki, Zuzia i Olek, którzy się do nas dodzwonili. Halo, halo, Zuziu, Olku, słyszymy się? Dobra. Dzień dobry, słyszę, że chyba jesteście w drodze. Powiedzcie Dobra. proszę, gdzie zmierzacie? Do Oj, chyba troszkę mamy problemy z usłyszeniem się. Czy chcielibyście powtórzyć jeszcze raz głośniej? Tak, do, le do, Leszna. do Leszna. I dlaczego do tego Leszna jedziecie? Do kościoła. Okej, okay, no tak, mamy niedzielę, wiele osób wybiera się do kościoła. Czy znacie może rozwiązanie naszej zagadki? A tak. Jak ono brzmi? Zdradzicie nam? Powinno. Ok fanfary kiedy ostatnio jedliście pomidora? Kie... czy było to niedawno? wczoraj o i myślę, że I to jest jedno z waszych ulubionych warzyw czy niespecjalnie? niespecjalnie a gdybyście musieli wybrać jedno ulubione warzywo? To kalafior. A Olek? Każdy ma swoje ulubione warzywa i to nie jest absolutnie nic dziwnego, że niektórych nie lubimy, a niektóre lubimy, tak jak na przykład Zuzia kalafiora, Olek ogórka. Dziękujemy Wam bardzo za telefon i za rozwiązanie zagadki. I pozdrawiamy Was z naszego zagadkowego studia, gdy pada słowo warzywo. Co przychodzi Wam do głowy jako pierwsze. Bartek? To może ja zacznę. To pierwsze warzywo, które przychodzi mi do głowy to papryka, bo jest stałym gościem na moim talerzu. Jakoś każdy ranek yy, przypomina mi o tym, że zjeść jajka i paprykę. Czyli takie moje stały, stały zestaw przed szkołą. Klara. Jakie warzywo przychodzi ci do głowy jako pierwsze? Ogórek. Mhm. Katio? Chyba pomidor i to taki letni pomidor. Pomidory są częstym gościem, tak jak właśnie papryka na talerzu Bartka, to zakładam, że pomidory są częstym gościem u Klary. Klaro, czy chciałabyś nam opowiedzieć troszkę więcej o twoim ogródku? Tak. Tak. To co się znajduje w tym ogródku? Powiedz nam. Macie swoje warzywa, tak? Tak. Które z kim zasiałaś i zasadziłaś? Z tatą. I tata ich pilnuje, żeby pięknie rosły? Tak. I co wam tam rośnie? Groszek i e, jeszcze Cztery drzewa. I cztery drzewa. O, to chyba ma całkiem sporo pracy, tata. Pomagasz mu? Tak. I doglądasz wszystkich roślinek. Można powiedzieć, że właśnie tak jak Klara teraz uczy się doglądać warzyw i pielęgnować te rośliny, to w kuchni także uczymy się wielu rzeczy, także samodzielności. Katio, kiedy Dziecko, młody towarzysz gotowania przestaje tylko pomagać, a zaczyna naprawdę decydować o tym, co robi, co chce dodać i czego spróbować. Hmm. Trudne pytanie, bo ja myślę, że to jest, taki, to jest taka droga, na którą wchodzą dzieci, mogą wejść na nią już jak są bardzo bardzo małe. Więc jak mają nawet dwa, trzy, trzy lata, to już jesteśmy razem w kuchni i można dzieci mogą mieszać, mogą mm, łączyć, mogą y, robić ciasto. Bo to chodzi o to, żeby włożyć ręce do ciasta i je jakkolwiek mieszać. Albo dostać łyżkę drewnianą i, i coś mieszać w garnku. A potem można, jak się ma 4 lata, to już można zacząć kroić różne miękkie rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby obok był dorosły i żeby dorosły pokazał, jak to się robi. Że to, co kroimy, trzymamy. I jak kroimy, to nie wciskamy mocno, tylko tak, jakbyśmy piłowali. I jak ktoś robi się bardziej odważny, a robimy się bardziej odważni, jak ktoś nam z czymś zaufa. Więc jeżeli rodzic pozwoli swojemu dziecku kroić, jest obok i, i pokazuje troszkę tak, się opiekuje, ale, ale pozwala i nie mówi, nie, nie rób tego tak, tylko mówi, dobrze, zobacz, czy tutaj nie byłoby łatwiej, gdybyś troszeczkę na przykład bardziej piłował, albo mocniej trzymał. Więc jak ktoś ma już pięć czy sześć lat, to ja rozumiem, że te decyzje, na przykład co chcę zjeść, albo co lubię, albo co mi smakuje, to można podejmować samemu. Więc jak idziemy razem na zakupy, to też decyzją jest, że mm, jest piękna papryka, albo jest młody bób, albo bardzo lubię fasolkę, to kupmy to i zróbmy z tego coś. Przechodząc przez oś czasu wspomniała pani o opiece osób dorosłych i chciałem zapytać jakie błędy popełniają dorośli ucząc dzieci gotować. Ja myślę, że yy, to nawet nie tyle, że jest błąd, ale tak gdy chciałabym, żeby bardziej sobie z tego bardziej sobie na to pozwolili. Chciałabym, żeby dorośli bardziej ufali swoim dzieciom. Więc są takie rzeczy, które dzieci mogą robić, ale dorośli myślą sobie nie no, coś sobie zrobi. A to nie jest prawda, bo w kuchni bardzo ważne jest, żeby nauczyć się, jak to się robi, a potem, tak jak w życiu trochę, a potem to powtarzać. Więc jeżeli nauczymy kogoś kroić i potem pozwolimy mu kroić, to znaczy, że ta osoba będzie coraz bardziej bezpieczna w tej kuchni, bo będzie robiła to coraz lepiej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest Czasem dorośli mówią, ja sama to robię, sam, sam to lepiej, szybciej zrobię. Będzie mniejszy bałagan. A przecież z tym bałaganem albo z tym szybciej, to jest tak, że ja sobie myślę, że jak nas jest więcej w kuchni, to my to zrobimy razem szybciej, niż jak ja bym była sama. Oczywiście dobrze by było, żebyśmy porozmawiali o tym, co robimy, ale tak w ogóle to zróbmy to razem. A z tym bałaganem jest tak, że z bałaganem w kuchni trzeba sobie radzić w trakcie gotowania, a nie po. Bo ja nie wiem, jak wy macie, ale jak ja, zostawi, gdybym zostawiła kuchnię pełną garów i brudnych talerzy i poszłabym jeść, to bym zawsze sobie myślała ojej, dobra, zjem i potem muszę zacząć sprzątać. A jak sprzątam po drodze i też znowu, razem sprzątamy, to po pierwsze jest mniejszy bałagan i, i szybciej go nie będzie. Po drugie, jakoś jesteśmy w tym w całym procesie razem, więc mamy Wspólnie takie poczucie, że coś się nam udało. Mm -hmm. Też myślę, że ten sam proces nauki i przygotowań, potem gotowania, przyprawiania, to też przestrzeń do popełniania błędów. No bo właśnie w kuchni coś się przypali, coś się rozleje, coś nie wyjdzie i czy to jest problem, który trzeba rozwiązać w nerwach, w krzykach, czy właśnie powód do śmiechu, czy część nauki i część procesu? Sam myślę, W tym pytaniu jest odpowiedź <grych> na końcu. Oczywiście czasem nie jest takie to proste, żebyśmy byli wiecie, zupełnie wyluzowani, jak nam właśnie, nie wiem, spalił się sos. Bo jesteśmy głodni. I ja myślę, że w ogóle... Głód jest bardzo dobrym... Jest takim... Niedobrym. Głód jest złym przewodnikiem. Więc jak zaczynamy gotować i jesteśmy bardzo głodni, to dobrze by było, żebyśmy zjedli jakieś jabłko. Żeby coś było w brzuchach, zanim zaczniemy gotować, bo wtedy będziemy mieli więcej cierpliwości. To jest trochę tak jak... Yy, i, w, i, I od tego momentu zaczynamy. Czyli nie jesteśmy super głodni. A potem w kuchni prawie wszystko można uratować. Naprawdę. Oczywiście... Jest problem, jeżeli zamiast cukru do, włożymy sól, bo to nie, nie mówię, że można u, uratować, ale y, jak nam się troszkę przypali, wymieniamy garnek na nowy, zgarniamy, to. Mam, bierzemy to, co się nie przypaliło, jeżeli to jest oczywiście możliwe. W najgorszym przypadku zróbmy jajecznicę. Zupełnie coś innego, ale takiego szybkiego. Albo naleśniki. Widocznie, wiecie, może to jest tak, że tego dnia to nie było nam pisane? Może trzeba było wybrać coś innego? Podoba mi się takie podejście. A co do tego głodu właśnie słyszałem taką opinię, że wiele kłótni właśnie wywodzi się z tego, że ludzie są po prostu głodni. Więc może to właśnie prawda z tym głodem. Ja mam tak, że jak jestem głodna, to jestem zła. I o tym wiem. I wie o tym wiele osób, które jest w moim życiu. I czasem, jak się zaczynam robić taka drażliwa, to ktoś mówi Katia, zjedz coś. I, I to nie może być nic słodkiego, bo ja nie przepadam ze słodyczami, to musi być coś poważniejszego, na przykład, na, na przykład kawałek chleba z masłem albo kawałek sera, więc spróbujcie tą metodę następnym razem, jak będziecie czuli, że jesteście, że tracicie cierpliwość i też powiem do najmłodszych naszych słuchaczy, bo Bartek, tu powiedziałeś o, jedzeniu, o, o śniadaniu jajko i papryka, mhm. najważniejszym posiłkiem w trakcie dnia... Jest śniadanie, bo pomyślcie sobie o tym tak, przez całą noc nasz, nasze ciało, nasz organizm w ogóle nie dostawał jedzenia. Spaliśmy, regenerowaliśmy się, więc jak rano wstajemy, to wszystko, nasz mózg, wszystko, każda część naszego ciała potrzebuje po prostu takiej energii, żeby zacząć działać. A musimy działać. Trzeba wstać, trzeba jeść do szkoły, trzeba się ubrać, trzeba coś robić w tej szkole. Potem czeka nas cały dzień aktywności, a o tym, co warto do tego brzucha wrzucić, co warto zjeść, szczególnie w sezonie, kiedy mamy słońce, ładną pogodę, także w ogródkach i szklarniach, o tym porozmawiamy po piosence. Tytuł brzmi trochę przewrotnie, nie gotujemy zespołu The Dumplings, ale tak naprawdę to piosenka o relacji i o tym, co dzieje się między ludźmi, kiedy są razem, nawet jeśli nie robią nic konkretnego, tak jak na przykład w kuchni. Zgodnie z moją obietnicą chciałabym na koniec zatrzymać się przy czymś bardzo prostym, przy smaku, ale także przy czymś, co dla niektórych stanowi spore wyzwanie. Czyli co dobierać, co kłaść na talerzu, kiedy mamy owoce i warzywa sezonowe, chcemy je jakoś wyjątkowo przygotować, chcemy sprawić, aby wszystkie osoby, zarówno te najmłodsze, jak i nieco starsze, polubiły. Produkty sezonowe. Katio, jak to jest z tą sezon sezonowością? Czym ona tak naprawdę jest? I co oznacza dla warzyw i owoców piękna pogoda, słońce, wiosna, a potem lato? Maju, a ja bym to, trochę tak odwróciła to, mhm. co powiedziałaś przed chwilą, że, wszystk że wszystkim wszystko powinno smakować albo wszystko sezonowe. Bo ja myślę sobie, że... Ja... Myślę, że niewielu jest, niewiele jest osób, ludzi na świecie, którym wszystko smakuje. I, i pamiętajmy o tym i nie przejmujmy się tym, że coś nam, nam nie smakuje. Bo rozmowa o tym, że coś nam nie smakuje też jest ciekawą rozmową. A do tego, jak, jak wiemy, że możemy też o tym mówić, to po pierwsze możemy szukać tego, co nam smakuje. Możemy rozmawiać z ludźmi, którzy, którym smakuje coś innego. I to jest to są ciekawe, to jest bardzo ciekawe. A teraz, jeżeli chodzi o tą o sezonowość, to moi drodzy, ja myślę sobie tak, że my mamy wielkie szczęście, że mieszkamy w Polsce, gdzie mamy cztery sezony. I mamy wiosnę, gdzie wszystko się budzi, i lato, gdzie wszystko, gdzie rosną, ro, wszystko rośnie jak na drożdżach, a potem jesień, kiedy jeszcze zbieramy plony i, i też jeszcze. Różne rzeczy dochodzą i w każdym z tych sezonów jest jakiś owoc i warzywo i ono w tym momencie najlepiej smakuje. I tak jak pomidorów nie jem przez zimę, bo one są albo z bardzo daleka, właściwie są i z bardzo daleka i smakują słabo, i są drogie, to pomidory jem przez całe lata, lato, a potem jeszcze, z niej, jeszcze je przetwarzam, wkładam je do słoików i robię z nich różne przetwory. Więc Trzeba docenić to, że mieszkamy w takim kraju, gdzie w każdym miesiącu, a, a za chwilę, w każdym tygodniu będzie jakiś nowy owoc i warzywo. I wtedy trzeba z tego na maksa korzystać. Jak będą truskawki, to jedzcie tych truskawek mnóstwo, bo teraz są truskawki z daleka. To jeszcze to są truskawki takie ze szklarni. One nie mają ani zapachu, ani smaku takich prawdziwych truskawek. Jak będą maliny, trzeba jeść maliny. Za chwilę będzie młody bób. Powiem wam, że za młody bób to ja zrobię wszystko. Będę prasować i, yy, i szyć. Wszystko zrobię, żeby tylko jeść bardzo dużo młodego bobu. Mm, więc na to trzeba patrzeć. A teraz jak gotować tych sezonowych składników? jak coś, jest, jak coś super smakuje, tak naprawdę wspaniale, to jest to bardzo trudno zepsuć. Więc potrzebujemy wtedy, tak jak sobie pomyślicie, to, to wtedy to super smakuje. I to są produkty, na które my czekamy z niecierpliwością. To też bardzo cenne spostrzeżenie, że nie musimy wszystkiego lubić. Nie wszystko nam musi smakować, ale myślę, że naprawdę warto, abyśmy wielu rzeczy próbowali. No bo na przykład skąd mamy wiedzieć, że nie lubimy buraka, skoro go nigdy nie próbowaliśmy? Naszą gościnią, gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli była Katia Roman, edukatorka kulinarna, twórczyni szkoły gotowania dla dzieci, Little Chef. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że taka, um, taka... Myślę, że taka myśl, no masło maślane, ale taka myśl, która zostanie w mojej głowie, to właśnie to, że gotowanie, dobre gotowanie, to relacja, to kontakt z drugą osobą, to wspólne działanie. I mam nadzieję, że w domach naszych słuchaczy pojawi się dzisiaj sporo śmiechu, rozmowy, próbowania i eksperymentowania w kuchni. Bartek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Klaro, dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję. Żegnamy się piosenką, która jest tak właściwie o smaku. Audycję wydał Wojciech Doroż, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli i do usłyszenia. And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out Ogłoszenie społeczne. I teraz patrz: najpierw kozujesz, potem podajesz. Dokładnie tak. Jej, udało się, widzisz? Pięknie. Teraz jeszcze raz.